Pesymista, tak, ale pogodny taki to jest. No nie wiesz, nie, nie mnie, mnie jednak jakoś, mnie jednak zasmucił. Tak? Zasmucił mnie jakoś. No to co, może, może kiedyś jak koniaczku, co? Koniaczku? Koniaczku. Bo ja wiem, wiesz, wolałbym staruszka. Staruszka? Pogodnego staruszka bym wolał. Pogodnego staruszka, no mój drogi, o tej porze to pogodni staruszkowie raczej kładą się spać. No nie wiem czy... A może Ci się... No poszukam. No Poszukaj. Staruszka. Staruszka. A, a co tam się stało? Co, nie. depresyjka? Bo właśnie przyjaciel był, aj, był taki, taki... jeden zimowy i tak pesymizował i przyjaciel mi zmarł. Tak? Nie, nie wiem. Nie wiem, co to właściwie jest. Czy to, czy to może wiek, że to, że to już... Nie jesteśmy ci młodziuteńcy, starsi panowie sprzed dwóch lat, kiedy to zaczynaliśmy? W i Koworyciku. Tak, I tak dalej. Wiek, wiek, proszę pana, wiek. Niech pan posłucha. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem, jeszcze tylko parę zim i refrenem zabrzmi tym. Wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosnka jest ta, gdzie sto, nie tam Gdzie często, nie tam, mudróżka i świat doń się śmieje <grym i tłukasz> Pewnie nic nie było słuchać co Agnieszka mówiła, ale serdecznie witamy w podcaście urodzinowym Słuchacze podcastu mnie zaprosili na bardzo miły wieczór w pewnej bardzo miłej knajpie gdzie zazwyczaj bywamy podcastowo. Agnieszka, lat 18. Chciałem się spytać, co się życzy podcasterom po 40. Słucham? Ja się czuję. Oczywiście, mam 40. Nie, nie, nie. Ja mówię, Agnieszka, lat 18. I pytam się, co się życzy podcasterom po 40. O, po 40. Tak. Podcasterom mhm. dobrych wyników krwi, Aha. dobrych wyników moczu. O, bardzo, dob bardzo dobrze. I bardzo dobrych wyników. Nasienia. Nasienia też, ale. Wyników płuc, posiewu też na przykład, OB, CIP. No tak, dokładnie, wszystkich, wszystkich wyników krwi morfologii dokładnie. Do tego Pana tam zaraz przejdziemy. Agnieszka, nie wiem czy wie, wiecie, rozmawialiśmy z Agnieszką parę razy w podcastach wcześniej. Zajmuję się utrzymywaniem ludzi przy życiu. Chciałem się spytać, czy masz jakieś czterdziestki u siebie w szpitalu? Nie dożywają do czterdziestki. Aha, dobrze, bardzo dziękuję. Czyli nie przyjdę do ciebie na pewno, nie przyjdę, słyszycie? Chciałbym porozmawiać teraz z Martinezem. Martinez, chciałem się spytać, jak ty się czujesz przed 40? Ja już jestem po 40, przecież. No, Ale wyglądasz na przed? Wyglądam na przed, wyglądam nawet na przed 30, ale doskonale się czuję, doskonale się czuję. A po tego, ciś... tego, że ciśnienie, mam problem z ciśnieniem tak samo jak ty, z tym, że ja już się leczę na ciśnienie ale 25 to przez kobiety, lat. To przez kobiety? No, przez kobiety i przez niezdrowy styl życia ale doskonale się czuję. Doskonale. Doskonale tak to bywa I bardziej, że na tak właśnie Marcin, Piąteczek z Agnieszką lecą na Karaiby będą tam pływać na deskach będą tam surfować. Marcin, nie wiem czy wiecie, ale jest troszeczkę nie chcę go obrażać, ale jest taki XXL więc on musi mieć deskę o dużej wyporności Agnieszka jest XXS no ale są razem na tratwie. Na Tratwie Ratunkowej, tak Marcin, chciałbym się spytać, co się życzy hmm, z Twojej, że tak powiem, paki podcasterom po 40. Znasz mnie już kupę lat i jest to, nie, nie będę Ci życzył. co mam Ci życzyć? Zdrowia? No przecież, wiesz, jak przed chwilą już zaśpiewałeś, jak to zaśpiewałeś, może powtórzysz to jeszcze raz, żeby słuchacze też usłyszeli o, jak, o, o zdrowiu, którym pominąłeś, jak to było? Nie, to puścimy zaraz przerywnik, reklamy. I puścimy, wszystko no, będzie... To tak. Nie to zdrowie. tak, tak, tak. a w sercu ciągle i, maj... Mógłbym ci zdrowia, ale sam jestem po 40 no. i wiem, że... No. Tak. że to już... jest no. Jak to się no. mówi, jak mówią Eskimosi, czyli ten pociąg już dawno odjechał. No. <głos> szczęście, <głos> wiecie, czy szczęście, Nie wiem, czy wiecie, ale Marcin jest rodowitym Polakiem, będąc rodowitym Niemcem. Chciałem się spytać, y, czy, czy Niemcy dożywają czterdziestki? No, rzadko, rzadko, chyba że, tu, chyba że Turcy niemieccy, bo oni może, może tyle nie piją ani nie jedzą tak tłusto jak Niemcy, także... Ale ogólnie rzecz biorąc, Niemcy się raczej, nie przejmują za bardzo wiekiem, tak jak my. No. Niemcy się nie przejmują urodą, ale tak mają podobno. Zatem dziękujemy za to wejście i jakieś zapowiadane reklamy i dziosenka idealnie pasująca do dzisiejszego wieczoru. Nie tylko dla... Ja też witamy. Podcast nie tylko dla orów. Zaczynamy nowe, nie nowe, nową, nową odsłonę. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie, dwaj, tak, tak, ten ramten. jest starszy pan, tylko jeden. Kiedyś było z dwóch starszych panów, podrałem tutaj jeszcze pana, który ze mną y, nadawał. A dzisiaj malutki, taki 10-minutowy podcast urodzinowy redaktora, który tutaj mówi, składam sobie najlepsze życzenia, no bo jakież inne mógłbym sobie składać, składam sobie najzdrowsze życzenia, bo to chyba w moim wypadku jest najbardziej potrzebne, no i najbardziej kreatywne, no bo wiadomo, redaktor kreatywny być musi dźwięki łatać, sklejać, montować, lubi, o właśnie, przepraszam, telefon... W każdym razie, w każdym razie takie właśnie życzenia sobie składam. Ciekawe co słuchacze by mi składali, ale, ale dwójkę słuchaczy już przed chwilą słyszeliście i dokładnie wiecie co oni słuchaczom po 40 życzyli. Zatem dzisiejszy właśnie taki podcast jest na dzień dobry, żeby przywitać się z owaczami po malutkiej przerwie związanej Powiedzmy to z rozpakowywaniem bagaży po podróży. Podróż jaka była, taka była, ogólnie rzecz biorąc, fantastyczna. No ale Dawidziński, czym starszy, tym więcej tych, można powiedzieć, owsików tam gdzieś ma. No i nosi go, nosi, więc następny podcast znowu będzie lekko podróżniczy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie nosi go, nosi go, nosi go. I o to w tym wszystkim chodzi troszeczkę, żeby poznawać ludzi, poznawać kraje, poznawać nowe doznania nawet, by można tak powiedzieć, w przyszłym odcinku. O odcinek już nagrany, ale nie zmontowany, będzie podróż sentymentalna. Ja przepraszam za mój głos, ale to jest, można powiedzieć, pokłosie tego, co się zdarzyło podczas właśnie gali, imprezy, spotkania urodzinowego. Było grubo, było grubo, i głos właśnie słyszycie dość taki, sobie pozwoliłem coś nagrać, bo bardzo mi się podoba mój głos. Tak jak na zdjęciach, że tak powiem. Można by powiedzieć, jak się po przebudzeniu wcale nie jestem taki ładny jak na zdjęciach. A mój głos, słyszycie, jest miły, kuszący i ma taki fajny timbr. Chociaż nie jest to głos Kamila, którego tutaj bardzo pozdrawiam. On ma po prostu mega kuszący. I w ogóle sam jest mega kuszący. więc Więc... Skromność, skromność, skromność to jest przede wszystkim główny atut i redaktora nadającego oraz podcastu, który właśnie słuchacie, czyli podcast nie tylko dla orów. Dzisiaj odcinek urodzinowy, malutki, króciutki, sympatyczny. Zatem to wszystko na dzisiaj. Witam was serdecznie, można powiedzieć, w nowym sezonie, w nowym otwarciu i będziemy lecieć troszeczkę polskich klimatów na lato, no bo... Tego się troszeczkę dzieje, ale na pewno przeskoczymy, a może tu do Anglii, a może tam gdzieś jeszcze, a może tu, a może tam. Zobaczymy, co tego będzie. W każdym razie do usłyszenia. Auf zain i zapraszamy jak co piątek, jak co wtorek. Chociaż myślę, że co wtorek nie będziemy się katować tak jak kiedyś piątkami, ale no dzisiaj wyjątkowo piątkowo, no bo tak mi wyszło. A we wtorek zapraszamy na Polskie, piękne morze. No we sole jest życie staruszka, wesole jak piosenka jest Co to jest starość? To wygląda tak troszeczkę makabrycznie. To jest wtedy, kiedy człowiek zaczyna się tak marszczyć, a ja mam taką bardzo mocno starszą babcię. Ona już jest niekompletna, nie słucha się. Mojej babuni to brakuje nie klepek, tylko że... Towarzystwa. A czym tacy starsi ludzie w życiu się najczęściej zajmują? Czytaniem gazet, skłóceniem rodziny, bo moja babcia tak robi. A ona ma sklerozę, różne przewidzenia i się coś tam buja. Potem babcia idzie spokojnie zasnąć, a cała rodzina jest wnerwiona, zdenerwowana, a stać już czasem bywa wściekły. A w jakim wieku musi być człowiek, żeby można było powiedzieć o nim staruszek? Chyba 40 to wygląda, chyba także jest człowiek pomarszczony, troszeczkę chodzi o kaczka, ale taka stara kaczka-dziwaczka też jest do kochania.